Ktoś, kto się upamięta, jest gotowy do zbawienia. Upamiętanie należy do człowieka. Jeśli to uczynił, teraz musi pozwolić Bogu, aby czynił to, co należy do Niego. Skruszony grzesznik nie może sam siebie zbawić. Musi całkowicie zaufać, że Bóg zapewnił mu zbawienie dzięki dokonanemu dziełu Chrystusa na Golgocie. Co oznacza wyrażenie dokonane dzieło Chrystusa? Odnosi się ono do słów Chrystusa, kiedy wisząc na krzyżu powiedział wykonało się. Znaczy to, że w tym momencie plan zbawienia został w pełni zrealizowany. Nie zostało już nic więcej do dodania. Człowiek sam nie potrafi stać się doskonały i też w żaden sposób nie może zasłużyć na zbawienie. Zbawienie zostało nam darowane jedynie ze względu na dzieło odkupienia dokonane na Golgocie. Przyjęcia Chrystusa nie można traktować jak jakiegoś chwilowego eksperymentu. Musi to być wyraźna decyzja. Za którą powinno iść pełne oddanie siebie Chrystusowi Pan Jezus Chrystus powiedział „Ja jest droga i prawda i życie Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej Jak tylko przez mnie Ja jestem z martwych stanie i życie Kto wierzy we mnie, żyć będzie chociażby umarł I każdy kto żyje z wiarą we mnie Nigdy nie umrze ja jestem pasterz dobry. Dobry pasterz daje swe życie za owce swoje. Jezus Chrystus jest naszym pasterzem. On jest drogą, prawdą i życiem dla każdego, który zdecyduje się przyjąć Syna Bożego jako osobistego Zbawiciela. Pismo Święte mówi, tym, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Teraz, w tej chwili, drogi przyjacielu, i Ty możesz przyjąć Pana Jezusa. On jest Twoim Zbawicielem. On gotów i Tobie podarować nowe życie, wieczne życie, życie z wiecznym celem. Powiedz Mu, Panie Jezu, przychodzę teraz do Ciebie. Ty mnie szukasz. Bardzo Ci za to dziękuję. Proszę Cię, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Chcę być Twoją własnością. Bądźże więc moim zbawicielem. Prowadź mnie jako mój Pan i Zbawiciel do wieczności.